Błękitna parasolka. Zaraz po moim wypadku pod tytułem Jeśli nie wypijesz, dostaniesz w dziób, czułem się całkowicie skompromitowany. Uważałem, że powinienem się zapaść pod ziemię. Rozważałem wiele sposobów, nie wykluczając nawet ucieczki z domu. Mama tymczasem szła w zaparte, mówiąc, że do szkoły w Opaczy na zakończenie roku nie pójdę na pewno. Powtarzała także, że jak już pójdę do szkoły, to dopiero po wakacjach i jeśli już, to nie gdzie indziej tylko do księży Marianów na Bielany. Do dzisiaj nie wiem, kto polecił mamie te Bielany. W każdym razie prawie wszyscy wokół mnie, poza mamą oczywiście, byli temu przeciwni. A największym przeciwnikiem tego, żeby umieścić mnie w internacie u księży Marianów był stryj Vitalis. Zochno omawiał. Dopiero po czasie zrozumiesz, że to dziecko nie nadaje się do internatu i w dodatku do księży. Tam jest wychowanie jednokierunkowe i jednostronne. Wychowanie, które nie pasuje do osobowości Andrzeja. A i twoja córka Barbara zwierzyła mi się niedawno, że ledwo wytrzymuje internat w Warszawie u sióstr z martwych wstanek. I gdyby nie jej panowie profesorowie od matematyki, fizyki i chemii, którzy ją przed tą maturą tak mocno wspierali na duchu, to całkiem by z tego zakonnego internatu uciekła, gdzie pieprz rośnie. Zochno, argumentował dalej Stryj, internaty zakonne... Pozostawiają naleciałości. Przypatrz się temu nowemu korepetytorowi, którego zafundowałaś Andrzejkowi. Ja rozmawiałem z nim precyzyjnie i dokładnie. To jest chłopaczysko wysłane do księży Marianów po to, aby przysposabiał się do zakonu gdyż on pragnie zostać księdzem. Siedzi w brewiarzu każdą wolną chwilę. Powiedział mi także, że on tej matematyki i fizyki, którą posiadał już Andrzej w ogóle nie rozumie. Pracownia elektryczna, którą Andrzej sobie wybudował na strychu, jest dla niego obca. Natomiast bardzo chciałby pozostać w Łęk-Pelin, bo pochodzi z bardzo ubogiej rodziny, a jego mama pragnie zrobić z niego księdza. Na co nie ma pieniędzy, bo w domu czy bieda. Rozmowy stryja z mamą jednakże i tak nic nie dały, bo mama nie dała się przekonać. Czułem się totalnie skompromitowany i postanowiłem całkowicie wynieść się na strych. Znalazłem tam stare, Rozkładane łóżko polowe. Mama zgodziła się z moim tymczasowym sypianiem na strychu wśród drutów, lamp radiowych, woltomierzy i amperomierzy. Bardzo przykro mi było z jeszcze jednego powodu. Moja szkolna koleżanka Natalka, z którą co rano wędrowałem do Opaczy, Zatrzymywała się na rozstaju dróg Łęk-Pelin-Opacz i spoglądała przed chwilę, czy przypadkiem nie zmierzam w jej kierunku po to, abyśmy razem poszli do szkoły. Natalka była przeciwna mojej wizycie wśród wiejskich pastuszków, którzy mi zafundowali libację, alkoholową za 2 zł. Gdy piszę do państwa te wspomnienia z dzieciństwa mam na swych plecach 77 lat. To już sporo, ale pragnę się ze wszystkimi podzielić informacją, że ten mój wypadek alkoholowy w Łęk-Pelin to był jedyny w życiu. Akt alternatywy pijaństwa. Była to nauka na całe życie, która się nigdy więcej nie powtórzyła. Końcowe dni czerwca tego roku 1939 były już dla mnie radośniejsze, chociaż również bardzo trudne. Do łęk na całe wakacje przyjechała moja siostrzyczka Barbara, przywożąc ze sobą świadectwo maturalne. To najpiękniejsza matura, jaką kiedykolwiek widziałem, oznajmił Stryj Vitalis, a była to matura z samymi piątkami i jedną trójką z języka francuskiego, która wzbudzała radość u wszystkich oglądających. Kochała swoją profesję ta madame od francuskiego. Nie ustąpiła, spuentował Stryj Vitalis. Miałem też przepiękną wizytę w Łękpelin u siebie na strychu. Zaniepokojony moją nieobecnością na lekcjach muzyki w dworku nad Wisłą we wsi z u państwa Banasikowskich do Łęk-Pelin przybył pan Banasikowski małżonek mojej nauczycielki, który był głęboko wierzącym człowiekiem. Gdy niejednokrotnie przejeżdżałem przez wieś gasy, często spotykałem pana Banasikowskiego klęczącego i modlącego się pod krzyżem lub figurą Najświętszej Panienki. Chcąc z nim porozmawiać, a potrafił gaworzyć o najciekawszych okresach tych najtrudniejszych w historii Polski, zeskakiwałem z klaczy i klękałem obok niego pod figurką. Ostatnie zdrowaśki odmawialiśmy razem. Następnie prosiłem pana Banasikowskiego o opowieści historyczne, takie, które powinienem znać bardzo dokładnie. Nigdy mi nie odmówił, a wyczuwałem nawet, że się cieszył, gdy miał okazję podzielić się ze mną tą wiedzą historyczną. I właśnie w chwili... Największej mojej życiowej klęski i kompromitacji pod nasz dom w łęg -Pelin zajechała linijka pana Banasikowskiego, który następnie z trudem wspiął się po drewnianych schodkach, by odwiedzić swojego małego przyjaciela z nadwału Wiślanego. Rzuciliśmy się sobie w objęcia. Po mojej smutnej opowieści pan Banasikowski odrzekł. Słuchaj Andrzeju. Jest mądre, a nawet bardzo mądre polskie przysłowie, które mówi, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Otrzymałeś, przyjacielu, wielki ogrom doświadczenia, które teraz będzie procentowało. Mama zaprosiła pana Banasikowskiego, aby pozostał u nas na obiedzie, na co z ochotą przystał. Poprosił nawet, aby mógł siedzieć obok niego, co witra wola sprytnie zorganizowała. Ten obiad pozostał w mojej pamięci do dnia dzisiejszego. Uczestniczył w nim również wuj Mettler, pilot Marian Masłowski, mój ćmielowski kuzyn wychowywany przez całe lata w naszej rodzinie, stryj Witalis, no i oczywiście moi rodzice i siostra. Na tym właśnie obiedzie stryj Witalis przetłumaczył na polski plik listów od kolegów z Niemiec, z którymi studiował na Wydziale Elektrycznym w Midwajdzie. Te znajomości ze studiów były trwałe, pochodziły z okresu 1900 Roku. W tamtym czasie wielu Polaków studiowało w Niemczech. Polska była w tym czasie w okresie rozbiorów. W trakcie lektury listów miny wuja Metlera, taty i kuzyna Jacka Masłowskiego stawały się ponure i groźne. Pan Banasikowski w końcu nie wytrzymał i zwrócił się wprost do wuja Metlera. O ile mogę się domyślać, pan zdaje się dowodzi eskadrą areoplanów, które fruwają nad naszymi domami. Przypuszczam, że po lekturze tych listów z Niemiec natychmiast wyposaży pan swoją eskadrę w ciężkie karabiny maszynowe. Mnie się wydaje, że trzeba to zrobić natychmiast. Znając Niemców uważam, że odczytane listy jednoznacznie świadczą o tym, że Polska może się spodziewać uderzenia armii niemieckiej lada dzień, jeśli nie lada godzina. Odpowiedź wuja Metlera była natychmiastowa. Moje aparaty latające PWS-26 to są dość stare samoloty. Mogą mieć jeden karabin maszynowy strzelający wyłącznie przez śmigło. Na skrzydłach drewniano-płóciennych nie uda się zamontować żadnej broni. Taki karabin maszynowy strzelający przez śmigło musi być synchronizowany z obrotami silnika. Podobne próby były już wykonywane nawet z pozytywnymi rezultatami. Wój Metler przeprosił wszystkich i oznajmił, że na niego już czas, bowiem musi już wracać do obór do swoich żołnierzy podchorążych. Był zdenerwowany, prawie przerażony, nigdy go nie widziałem w takim stanie. Szybko pożegnał się ze wszystkimi, mnie uściskał i ucałował w czoło. Widziałem go wtedy po raz ostatni w życiu. Zginął w bitwie o Anglię. Jego bombowiec został zestrzelony przez niemiecką artylerię i spłonął nad terytorium Francji. To tyle na dziś. Andrzej Cielecki.